To są informacje Polskiego Radia 24. Zonda Krypto pod lupą śledczych. Poszkodowani mogli stracić łącznie co najmniej 350 milionów złotych. Niepewny los szefowie resortu klimatu. Czy Polska 2050 zagłosuje za jej odwołaniem? Tego nie chce premier. Rośnie aktywność militarna na Białorusi. Może to być próba włączenia mińska w wojnę na Ukrainie. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam.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 Jeśli Polska 2050 zagłosuje za odwołaniem szefowej resortu klimatu, wypadnie z koalicji, grozi premier. Na następnym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie w sprawie wotum nieufności dla Pauliny Henik-Kloski. Wniosek złożyły PiS i Konfederacja. PSL i Polska 2050 nie wykluczają głosowania za. Decyzje uzależniają od przebiegu spotkania z szefową resortu klimatu w Sejmie. Chcemy wyjaśnień w dwóch sprawach, mówi przewodniczący klubu Polski 2050, Paweł Ślis. Zaprosiliśmy panią minister na nasz klub bo mamy kilka istotnych do niej, do niej pytań o system kaucyjny, o czysty program, czyste powietrze popukają do naszych drzwi obywatele właśnie pokazując te problemy. I Ja myślę, że pani minister dostrzega te problemy. Apeluję do koalicjantów o refleksję, mówi Sławomir Ćwik z klubu Centrum, do którego należy Paulina Henik-Kloska. I Niech też mają na względzie, że takie wnioski o odwołania ministrów ze strony opozycji będą się powtarzały. Szczególnie, jeżeli posłowie tych klubów koalicyjnych daleją wodę na młyn działań opozycji. Głosowanie w sprawie wotum nieufności za niecałe dwa tygodnie. Stowarzyszenie Rozwój Plus ma działać merytorycznie na rzecz poparcia Prawa i Sprawiedliwości, przekonuje Olga Semeniuk Patkowska z PiS. Posłanka, która przystąpiła do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, zapewniała na naszej antenie, że nie planuje opuszczać Prawa i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Rozwój Plus jest stowarzyszeniem, którego celem będzie nie budowanie platformy politycznej, a budowanie platformy merytorycznej. Ta platforma merytoryczna, konstrukcja tej platformy merytorycznej ma służyć jednemu, poparciu Prawa i Sprawiedliwości. Dla ludzi, którzy zaangażują się w Działalność Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego nie będzie miejsca na listach PiSu, tak mówił wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Nie sądzę, by między stanowiskami USA i Iranu było zbyt wiele znaczących różnic. Rozmowy będą kontynuowane przez weekend, zapowiada Donald Trump. Prezydent USA krótko podsumował ogłaszane przez niego wcześniej przełomy w negocjacjach z Iranem. Wykonaliśmy dobrą robotę, ale zobaczymy, czy rozmowy będą kontynuowane, a my będziemy kontynuować w weekend i będzie się działo wiele dobrych rzeczy, mówił dziennikarzom. Pytany o różnicę w tym, co o ustaleniach mówią USA i Iran, powiedział, że może tak jest, choć chwilę później baga. Taką możliwość. Prezydent Ukrainy ostrzega przed rosnącą aktywnością militarną na Białorusi i możliwością wciągnięcia tego kraju do wojny po stronie Rosji. Działania przy granicy mogą mieć bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa regionu, także dla Polski. Wołodymyr Zełenski przekazał, że sytuacja na froncie pozostaje stabilna, a rosyjskie wojska nie zdołały przejąć inicjatywy. Ukraińskie siły mają skutecznie odpierać ataki i zadawać przeciwnikowi straty. Jednocześnie, jak zaznaczył prezydent Ukrainy, Rosjanie próbują się przegrupować, aby uzupełnić braki kadrowe. W tym kontekście Kijów obserwuje wzrost aktywności wojskowej na Białorusi, gdzie powstają drogi w kierunku granicy z Ukrainą oraz rozwijana jest infrastruktura artyleryjska. Zdaniem Zełenskiego może to oznaczać kolejną próbę wciągnięcia Mińska do wojny. Prezydent Ukrainy poinformował, że polecił ostrzec białoruskie władze o gotowości Ukrainy do obrony swojego terytorium. Jan Olencki, Polskie Radio. Pisarz, mistrz słowa, skromny i życzliwy człowiek. Na cmentarzu Powązkowskim pożegnano Wiesława Myśliwskiego. Podwójnego laureata Nagrody Literackiej NIKE żegnali przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządu, a także artyści i warszawiacy. Jedną z osób, która oddała ho hołd zmarłemu pod koniec marca pisarzowi była aktorka Grażyna Barszczewska. Był niezwykle mądrym, ciepłym człowiekiem. Czasem y, słyszałam takie zdania, że właśnie taki stwarzał dystans. Otóż nie, był po prostu takim wielkim autorytetem. Dominika Kosłowska, prezeska wydawnictwa Znak. Marzeniem każdego wydawcy jest mieć takiego autora. Rozumiał na czym polega praca wydawcy. Był takim wspaniałym w tym towarzyszem. Wiesław Uchański, prezes wydawnictwa Iskry od 40 prawie lat.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 W dzień popada na Lubelszczyźnie. Na pozostałym obszarze na ogół pogodnie. Na termometrach będzie od 14 stopni na północy do 20 miejscami na zachodzie. Na zegarach prawie 6,5 minuty po północy. Noc w Polskim Radiu 24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 Wprost z tego środowiska koalicji 15 października wychodzi projekt, który może zablokować ochronę przyrody w Polsce. To jest oszustwo polityczne. To jest, to jest, to jest wprost sprzeczne z umową koalicyjną, jakie, jakie ci politycy zawarli ze społeczeństwem, bo weszli na plecach tego społeczeństwa do Sejmu i dzisiaj stoją, no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 spory polityczne, nam jakieś wojenki, lokalne układy, które będą tam stawać rajtanem i blokować nam ochronę przyrody. To no, jest bardzo mocne polityczne przesunięcie. To nie powinno być miejsce, bo... Na, wrócę, wrócę właśnie do dyskusji o Parku Narodowym Doliny Dolnej Jodry, gdzie tam no właśnie przyroda gdzieś spełzła na dalszy plan, a na wierzch wyszedł niestety aktualny spór polityczny. Tak nie powinno być. Mhm.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 Rowerowe to są turyści, którzy przyjeżdżają te piękne miejsca zwiedzać i zostawiają tam pieniądze. Pięknie rozwijają się regiony, w których są parki narodowe. Jedne regiony radzą sobie z taką promocją turystyki lepiej, inne gorzej. Nie wszystkie parki narodowe, jest, mamy ich 23, są bardzo popularne mhm. i znane. Wszystkie warto odwiedzić i potrzebujemy ich więcej.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 Raz pracowni na rzecz wszystkich istot była gościnią audycji. Dziękuję. Dziękuję Państwu również za uwagę, Patryk Michalski. Taki mamy klimat. Powtórka programu Samozdrowie.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 najlepiej po konsultacji oczywiście z hematologiem, to w przypadku takiego pacjenta pracujemy niemalże tak jak prowadząc pacjenta, który hemofilii nie ma, z kazy krwotocznej. Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię. To jest choroba genetyczna, ale brakuje we krwi jakiegoś czynnika, prawda? Hemofilia jest chorobą warunkowaną genetycznie, spowodowaną mutacją jednego z genów odpowiedzialnych za wytwarzanie czynnika krzepnięcia. Natomiast zdarza się tak zwany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 Sprawa podobnie jak u każdej osoby indywidualna. Ja osobiście szczepiłem się według kalendarza szczepień. Jeżeli te szczepienia tak przeciwko grypie, no to też jest sprawa indywidualna, czy ktoś uważa, że się szczepi, czy nie. Są różne opinie, głosy. Ale ogólnie mówiąc przeciwskazanie nie ma i tutaj lekarz na pewno nie mówi, że przy hemofilii te szczepienia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 To jest również podawanie czynników, czy właśnie teraz są leki trochę nowszej generacji w celu zapewnienia ich szczepliwości na odpowiednim poziomie. Żeby mogły się normalnie rozwijać, uczestniczyć we wszystkich zajęciach i żyć takim życiem,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 pewno taki kontakt jest bardzo ważny i potrzebny. A dzisiaj o hemofilii opowiedział nam pan Paweł Budek. Artur Wolski, ja Państwu też bardzo serdecznie dziękuję i przypominam, że audycje Samozdrowie są w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30. Samozdrowie. programu. Czy stoimy przed realnym przełomem w relacjach amerykańsko-irańskich, czy Donald Trump kreuje własną rzeczywistość. O komunikacji politycznej gospodarza Białego Domu w tym niecodziennym sporze z głową Kościoła Katolickiego, także Amerykaninem, porozmawiam dzisiaj z moim gościem. Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w Powiększeniu, a ze mną i z Państwem jest także dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku i autor niedawno wydanej książki This Breed Called Americans. Dobry wieczór, witaj. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy sprawdzałeś dzisiaj e, profil Donalda Trumpa na portalu Truth Social. Skoro rozmawiamy o komunikacji politycznej, to na ten portal e, zajrzałam jeszcze przed audycją. I trzeba przyznać, że entuzjazmu, żeby nie powiedzieć euforii, e, nie brakuje na profilu prezydenta. W kilkunastu tweetach, bo to było kilkanaście tweetów prezydent ogłosił to, co jego zdaniem dziś nastąpiło, czyli poza otwarciem ciśniny Ormus i zobowiązaniem Iranu e, do tego, żeby jej nigdy nie zamykać, także z Zlikwidowanie wszystkich min morskich z tamtego regionu, czy też przyjęcie nuklearnego pyłu, czyli wzbogaconego uranu ukrytego głęboko pod ziemią. Wspaniały dzień dla świata, tak podsumował to prezydent. A ja chciałam Cię zapytać: czy to jest wspaniały dzień dla świata, czy wspaniały dzień dla Donalda Trumpa? <tum> To jest bardzo dobre pytanie, bo y, być może dla Donalda Trumpa to jest wspaniały dzień, natomiast oczywiście musimy pamiętać, że Donald Trump jest Donaldem Trumpem i on w sposób właściwy sobie opowiada, opisuje rzeczywistość, a być może ją także kreuje w sposób polityczny. Coś się wydarzyło, coś pozytywnego być może się wydarzyło, pozytywnego dla, dla reszty świata, być może nie dla Iranu. Rzeczywiście wydaje się, że na Hormuz została otwarta, y, ale nie do końca to, nie jest do końca dobry dzień dla Iranu, dlatego, że okręty wojskowe Stanów Zjednoczonych ciągle blokują porty irańskie i będą je jeszcze blokować przez jakiś czas. Czym to się skończy, tak naprawdę tego jeszcze nie wiemy. Jest to na pewno dobry dzień dla, dla gospodarki i dla giełd kapitałowych. Giełda nowojorska wyskoczyła, bo tak już naprawdę wszyscy czekają na ten moment, kiedy ta wojna się w końcu skończy. Ceny ropy naftowej poszły w dół, ale czy to jest przedwczesne zwycięstwo, czy ogłoszenie przedwczesne zwycięstwa? No, no, to musimy jeszcze chyba troszeczkę poczekać. Dobrze, że wspomniałeś o tym, że te amerykańskie okręty wciąż są wokół tych irańskich portów, czy też strzegą dostępu do tych irańskich portów, bo to także jest, wydaje mi się, taki szczegół, o którym mało się mówi, a z kolei Iran twierdzi, że to może oznaczać, ta blokada amerykańska z kolei ciśniny Ormus, złamanie tego porozumienia, do którego miało dojść, także to, o czym mówi Trump, że Teheran e, obiecał już nigdy nie blokować ciśniny ormus, tego Teheran także nie potwierdza. E, porozumienie, które według Trumpa z Iranem już takie e, szersze miałby nastąpić w ciągu dnia, może dwóch, Teheran też w tej sprawie nic nie komentuje. Po raz kolejny mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy przedzieramy się przez te wszystkie wypowiedzi amerykańskiego prezydenta i nie wiemy, czy możemy im wierzyć, czy one są wiarygodne, czy to jest znowu tylko taka rzeczywistość kreowana przez Biały Dom. No pytanie, czy w ogóle możemy wierzyć politykom, bo to jest dokładnie to, co można byłoby sklasyfikować jako typową wojnę informacyjną. Z jednej strony prezydent Stanów Zjednoczonych przekazuje jakąś informację, być może kreując rzeczywistość, być może ją tylko opisując. Z drugiej strony Teheran i Rańczycy robią to samo, tylko w drugą stronę. I pytanie, kto ma rację i kto mówi prawdę, bo to, to jest taka często, często zadawane pytanie, czy wartość taka wprowadzana do języka politycznego, kto mówi prawdę. Yy, niestety prawda w języku politycznym nie znajduje do końca żadnego zastosowania, dużego zastosowania, dlatego że przekaz polityczny nie musi być prawdziwy. Przekaz polityczny musi być skuteczny. I stąd też walka na, na te przekazy polityczne, która oczywiście nie rozpoczęła się dzisiaj. To nie jest wynalazek Donalda Trumpa. To jest wynalazek stary jak świata, już na pewno, yy, na pewno mający dobre 150 lat od czasów no, Załóżmy II wojny światowej, to już w taki sposób rzeczywisty. Czym tak naprawdę się ten konflikt skończy, jest bardzo trudno wyrokować. Poczekajmy na, poczekajmy na konkrety, poczekajmy na rozwiązania, poczekajmy na to, co Iran naprawdę zrobi, bo to, że Iran być może coś obiecał, to to jest jedna sprawa, no ale czy rzeczywiście tego dotrzyma, z drugiej strony, Iwańczycy zostawiają sobie troszeczkę od uchyloną furtkę. Wspominając właśnie o okrętach amerykańskich, no, że one jednak przyczyniają się do tego, że to zawieszenie broni czy ewentualny postęp w rozmowach może być trochę zatrzymany czy spowolniony. Z trzeciej strony nie słyszymy nic. Od Izraela, państwo izraelskie na razie w jakiś sposób taki jasny, szczegółowy i biało-czarny nie, nie wypowiedziało się na temat tego, tej informacji, którą, którą przekazał Donald mhm. Trump. Także to nie, nie do końca jeszcze wiemy, co się dzieje. Na razie słyszymy tylko taką walkę przekazów politycznych, walkę informacji, propagandy być może ale czyja propaganda właśnie, czy, czyja informacja jest prawdziwa, tego, tak jak mówię, nie wiemy. Słuchamy uważnie w każdym razie. To skoro prawda nie jest ważna dla polityków, a skuteczność, to na ile według Ciebie ten przekaz Donalda Trumpa w trakcie tej wojny i też przekaz innych członków jego administracji mam na myśli przede wszystkim Pita Hekseta, który na temat... Yy, zwycięstwa, jaką to uznał, czy też sukcesów amerykańskiej armii w tej wojnie wielokrotnie się wypowiadał? Na ile ten przekaz jeszcze jest wiarygodny dla Amerykanów? No, to jest dobre pytanie. Może spróbujmy y, rozgraniczyć y, Pita Hekseta i Donalda Trumpa, zaczynając od tego ostatniego. Y, chyba już jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni do specyficznego rodzaju komunikowania się Donalda Trumpa ze światem. Y, on, bardzo często używa tego przesunięcia okna Overtona i mówi o tym, jak to jest już właściwie tak naprawdę pokój na całym świecie dzięki niemu, że on nigdy żadnych wojen nie rozpoczynał, że. Kilkanaście no, zakończył. Kilkanaście zakończył. To jest, to jest taki sposób istnienia Donalda do Trumpa być może i jemu się to sprawdzało jako. Biznesmenowi, być może pewne rzeczy przelicytowywał, e, mówił na wyrost po to, żeby być może gdzieś tam znaleźć jakiś punkt wspólny i dobić, e, i dobić, dobić targu, dobić, dobić interesu. P pytanie jest tylko, czy to się sprawdza w polityce. To w polityce, a mam na myśli dokładnie o ten przekaz polityczny. Czy Trumpowi ludzie jeszcze wierzą? Bo e, to, że on e, zostając prezydentem po raz drugi o, obiecywał w. E, kampanii wyborczej pewne rzeczy, że ich że wrogi że, że, że dotrzyma teraz mi do głowy przychodzą dwie płcie tylko w przeciwieństwie do bodajże 53, które były wcześniej i natychmiast pojawiła się, pojawiło się odpowiednie prawo w instytucjach federalnych, w wojsku to zostało dowiezione, jak to się w cudzysłowie mówi. Natomiast teraz co, co, jak, jak wygląda wojna z Iranem, którą on kończy właściwie codziennie i już ogłasza, że to już jest właściwie koniec. Ludzie generalnie nie wierzą mu wydaje się, to znaczy, że Trump już się taki troszeczkę zaczyna robić prze pase, można powiedzieć. Mm. Dlatego, że czy wojna w Iranie się kończy, to nie, nie pokazuje tego Donald Trump na swoich mediach społecznościowych, tylko o tym pokazują na przykład ceny przy dystrybutorach i to jest ta rzecz, której Amerykanie y, wierzą, nie wiem jak reszta świata pewnie też, y, ale, ale te, cen, które płacą, te y, ceny, które płacą za benzynę codziennie, to one decydują o tym, czy ta wojna rzeczywiście jest wygrana, czy ona jest zakończona i, i, i kto tak naprawdę na niej zyskał. To skoro powiedziałeś... A jeszcze może tego mm -hmm. Pita Hexeta, przepraszam mm -hmm. bardzo, bo to, jeszcze, bo to jeszcze o niego... Y, to, co mówi Pete Hexet, ja bym jednak y, w innych kategoriach troszeczkę traktował. Otóż to jest relatywnie młody człowiek i on bardzo wyraźnie chce mówić to, co jemu się wydaje Trump, by, by sam powiedział, i mam wrażenie, że Pitexet Stara się raczej zadowolić Donalda Trumpa swoimi wypowiedziami, e, a to, jaka jest właśnie jego rzeczywistość, jaka jest, jaka, je, znaczy jaka jest rzeczywistość jak, i jakie, jak, jakie jest jego zdanie na ten temat, to wydaje mi się, y, druga albo trzecia nawet rzędne. On nie mówi, mam wrażenie, tego, co myśli. E, a raczej to, co Donald Trump chciałby usłyszeć. Doktor Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor niedawno wydanej książki "The Breed Called Americans. Był Państwa i moim gościem w świecie w powiększeniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Spokojnej nocy. I to wszystko w dzisiejszej audycji. Magdalena Skajewska dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Powtórka programu.